Witamy w 14 odcinku naszego MMSowego podcastu. Witam Was. Marta i Marek. Mam <coughs> nadzieję, że nas w miarę słychać. Co prawda, mówimy oboje przez nos. <coughs> I będzie trochę kasz, nie wiem, dzisiaj. Jesteśmy y lekko. No dobra, nie. Jesteśmy po prostu chorzy, no. No. Nawet nie lekko. No dobrze. No. To, to o czym dzisiaj będziemy mówić? Masz jakiś główny temat, czy tak? Nie, no jak zwykle takie, co się wydarzyło w sumie w ciągu tygodnia, zazwyczaj tak robimy, że mówimy o pewnych... No to nie mamy jakiegoś głównego tematu dzisiaj. Pokłóćmy ja... się o Nie chcę się kłócić, nie lubię się kłócić. Nie, nie mam jakiegoś głównego tematu. Co zapisałam tylko to, co tak... No to mam kilka rzeczy za za do za za za zapisania. No to zaczynamy, jak zwykle, od pozdrowień. Chcesz kogoś pozdrowić dzisiaj? Hmm. Hmm. Nie, no po prostu wszystkich słuchaczy. Nie mam jakiejś specjalnej osoby. Nie, nie czy... będziesz tego specjalnie pozdrawić. Nie. Chciałabym jedną no osobę, ale ona i tak na pewno nie będzie tego słuchała, więc... No ale to pozdraw. No to pozdrawiam yy, Marcina Krajskiego z tego, z, z, no, z warsztatu. A. Z a, no to owarsz będzie później. No chyba. tak, no ale mógłbyś pozdrowić. No, dobra. <laughs> dobra, a to ja pozdrowię, kogo ja chcę pozdrowić. Pozdrowię Krzyszmana. Bo zainteresował się naszym podcastem. To mu się. A no tak. Co mu trzeba przyznać, że. Zdziwił mnie. Muszę przyznać człowieku. powiedzieć niego człowieku. Musi, muszę przyznać kreaturę zwana Krzyszmanem, że mnie zdziwił. <laughs> Pozytywnie. Tak, pozytywnie jesteśmy zdziwieni. Pamiętaj, że się nie obrazisz. Nie, to się raczej nie obrazisz, jak będę Cię kreaturą. Jak myślisz już obrazisz się? O nie, chyba nie. nie. nie. A, już wiele słyszał. Dobrze. E... Coś. E... Nie, dobra, ciszy mnie. Co jeszcze? Aha. No. O, DJ Jara, jeszcze pozdrowimy. O, tak, DJ-ra pozdrawiam serdecznie i gratulujesz raz pomysłu i odcinka twojego wraz No, to od razu możemy przejść, tak, właśnie chciałem powiedzieć, no, e, bardzo spontanicznie nagraliśmy ten odcinek, pomysł był zdecydowanie dj ale ja bardzo szybko przystałem na niego, bo ja nie jestem otwarty na takie propozycje. I bardzo nagrywania. dobrze pociekałem, ja mi się fajnie słuchał, chociaż on nie chciał, żebym słuchała, ale mi no, no, zablokować, dobra. Tak. No, Dobra, dobra, musiałem się trochę podroczyć z żoną. Gdy jest ciekawie. Nie, nie, nie musiałeś. Chciałeś. A tu też trochę, ale ja lubię się trochę nroczyć. Nie bim, mm. bo ci oddam i co będzie, i koniec podcastu. Tak? <grym> Już raz dostałam. No. Przepraszam cię bardzo, sięgałem po coś innego. <grym> typu, ja nie wiem, jak ty to zrobiłeś do tej pory. No, a odnośnie DJ-a, jeszcze? No to może kiedyś nagramy jeszcze coś. Przepraszam, jeżeli odwróciłem, i było mi słychać, ale. Ja bardzo chętnie bym też takie coś mogła Ja, ja się tak zastanawiałem Przyznam się bo Wiem, że też słuchasz czasem naszego podcastu Zastanawiałem się wieś, Jakby można było nazwać taki podcast jak, Jakbyśmy przypadkiem chcieli zrobić razem I tak sobie nie wiem, na przykład Rozmowy um, Czekaj, jak to wymyśliłam? Nie, nie, nie, nie, czekaj, czekaj Muszę sobie przypomnieć A, Katola z kociarzem Co? Czemu? No bo wiesz, tak e, ogólnie jak się chce tak mówić e, nieprzyjemnie o katolikach, to się mówi do nich katole, prawda? A katolicy znowu już na wszystkich, którzy nie są ten, to kociarze. No bo strasznie, no dobra. No tak mniej więcej, prawda? Wiesz, o taki, taki Myślałem o takim temacie, który przyciągnie, prawda, szeroką publiczność i rozmowy, wiesz, katola z kociarzy. No, dobra. Dżel, a, a daj znać, co myślisz o tym. No i no. oczywiście niestety muszę poruszyć ten temat, o którym mówiliśmy też w tamtym podcaście, o komentarzach. Tak. Jest. Ale y, powiem Wam, że no, Marta może mniej słucha podcastów i przegląda tam ze strony, z podcastami. Tak czy nie? Ja no nie tak, wiem. rzadko słucham, Jak ale... Ale zauważyłem, że ostatnio jest bardzo mało komentarzy, że ludziom się strasznie nie chce komentować i to właściwie pod wszystkim, no może wyjątkiem jest odwyk, gdzie tam mnóstwo ludzi... No ja teraz odbyt... właśnie zacząłam komentować, co Ci powiedzieć. Bo skomentowałam dwa odcinka DJR-a i wysłuchałam całe dwa odcinki ostatnio. Skomentowałam... Kasi jeden z odcinków bo ona jest bardzo płodna i co mnie zdenerwowało, że ona nie potrafi napisać ile ma lat, bo tak z ciekawości chciałam wiedzieć ile ma lat, a że w którymś tam odcinku. Ludzie, bym chyba zwariowała wykończyłabym się, jak miała wszystkie odcinki przesłuchać. Znaczy ja rozumiem taką odpowiedź, gdyby podała w którym odcinku jeszcze, konkretnie. No tak. Ale pewnie ona sama nie wie. No chyba właśnie. No. A Ten ciekaw jest... jestem, czy ona słuchała, jak... czy ona słucha jakichkolwiek innych podcastów, a nie, może innych kto to słucha, bo widziałem linki tej stronie Przepraszam, że mówię przez nos. E... Nie wiem, no ale to jakiś ten, no i skomentowałam Krzyszmana koment... ja cieka jestem, czy, osi... przy... czy przesłuchał chociaż na jednego naszego podcastu, jak myślisz? Kasia? Nie wiem. Nie, nie ona wiem. jest zbyt dumna. Cii, nie mów nikomu. O czym? To tajemnica. Ale o czym? O tym, że mówi, Ja mówi o wszystkim. O Aha. takich nawet Okej, okay, no okej, okay, dobra. Ale to tak mają psycholodzy chyba, no okej. Okay. Tak mówisz? Mm -hmm, tak. No, dobra dobra. A, dobra. Yy, co, co jeszcze masz jeszcze? Bo no mów ja ty, przyjdę. ja bym będziemy wymieniać yy, Dobra Więc ja z takich ważniejszych rzeczy Co chciałam powiedzieć to No miałam w tamtym tygodniu takie Dosyć przykre jak dla mnie Ponieważ drugi raz mi się zdarzyło W tym roku szkolnym, bo w, nie w tym roku yy, Że Rozwiązała mi się grupa to Znaczy, że przestałam pracować w pewnym miejscu A Wcześniej była no, sprawa z, z Iskrą, ale, no, ale to było w tym roku szkolnym, o to mi chodzi. E, ale to mniejsza z tym, co było kiedyś. E, teraz rozwiązała się grupa baletowa z różnych przyczyn tam. E, co było też nie, niezbyt miłe, że, że niektórzy ludzie nie potrafią, jeśli coś zauważą i coś im się nie spodoba, od razu wprost powiedzieć na gorąco do tej osoby, tylko potem wywleka się to na późniejsze forum i, i szkodzi się innej osobie. Tak to jest, tak jest niezbyt miłe. No i co było przykre, że znowu, znowu się ja do niektórych z tych dzieci się przyzwyczaiłam, one chyba do mnie też i na ostatnich zajęciach ym, dzieci się popłakały i ja niestety też nie wiem, dlaczego jestem bardzo wrażliwa i mi też łzy popłynęły i, i się pożegnałam tam ze wszystkimi. Ja wiem, że może dla, dla większości ludzi to jest... Yy, nic takiego, ale ja jednak się przywiązuję jednak parę miesięcy tam z tymi dziećmi jednak dwa razy w tygodniu się widziałam no parę miesięcy, trzy październik, listopad grudzień i, i w sumie i kawałek stycznia no. ale dwa razy w tygodniu praktycznie no, no nieważne dobrze, no dobrze, no. Dobrze. w każdym razie było mi przykro, że, że, że się rozwiązała grupa, no ale może znowu tak jak jedno się skończyło teraz dostałam coś innego może za to też Bóg mi też coś da innego, jeśli inną pracę ja tam się nie martwię um, Co jeszcze chciałam powiedzieć A, wielkie pozdrowienia Co prawda wiem, że Tobiasz to na pewno nie będzie Słuchał podcastu, ale pozdrowienia nie podziękowania tak naprawdę. No właśnie, bo yy, Ale to może w ogóle... ty od początku, no to... tak, tak zaczynasz od, o, od dupy strony, no No to ty powiedz o Was Harterze O, o Ars Harterze? A czekaj, bo to, to, mia to tu miałeś jeszcze a, a. No dobra, niech będzie ten Ars Harter Ok, byliśmy Kiedy to było? Sobota w sobotę. Tak? W sobotę. Właśnie reklamujemy w tym momencie miejsce w Krakowie, które się nazywa Arshartel. Romanowicza 2. Ulica. Świetne miejsce. Jeżeli jesteś osobą kreatywną, lubisz różne rodzaje sztuki, to ma malarstwo też jakieś jest, malarstwo, no, fotografia, jest. teatr, tak. śpiew, taniec. Jeżeli lubisz i chcesz miejsce, w którym nie tylko przyjdziesz i pouczysz się i, i nic więcej, ale też miejsce, gdzie możesz po prostu sobie przyjść, posiedzieć Czasem nawet Przyjść na różnego rodzaju eventy I właśnie tego typu właśnie Tego typu właśnie, ale kurde, ja mówię się. Przepraszam, ale jestem chory <grymny> Tego typu wydarzenie było, czyli był bal w Ars Harterze. Karnawałowy, tak Przebierańców No i byli ludzie po przebieraniu Chyba jedyny w Krakowie, ja nie słyszałem, żeby był drugi bal przebierańców, karnawałów w Krakowie no właśnie chyba nie, dlatego Wojtek mówił, że taki... Jedyny... A czy wiesz, no Wojtek mu, co mówi, to mówi. Wojtek no. to dyrektor Arshatera i naprawdę fajny człowiek. Można z nim niejedno mm. wino wypić. Też nie mieliśmy okazji jeszcze z nim akurat, bo zawsze jest za lata. No, ale był bal. I bal był poprzedzony z spektaklem. Nie pamiętasz, jak się nazywał ten spektakl? Nie pamiętam, jak się nazywał spektakl. No ja właśnie też nie pamiętam, powiem wam. Mhm. E... Ale no, ci, którzy słuchali poprzedniego podcastu Pamiętają naszą relację z bagateli Tak, że byliśmy niezadowoleni To nawet e, tak. to wprowadził z podcastofonu Tak właśnie tak, stwierdzimy Bardzo dziękujemy za, za ciepłe słowa odnośnie nas Pozdrawiam wszystkich tak. z podcastofonu Wszystkich, którzy słuchają podcastofon I którzy przy, przypadkiem hmm. przez podcastofon Trafili na nasz podcast bo bardzo ciepłe słowa odnośnie pierwszego małżeńskiego dostawaliśmy już takie znaki że rzeczywiście jest to pierwsza taka, taka rzecz, ale to chyba w tym momencie zostało to oficjalnie ale to, jesteśmy to właśnie fajne bo przynajmniej jest, jest, coś, tak, bo jest takie coś innego, a nie cały czas jednak to samo bo tak, rzeczywiście nam ludzie mówili, że były, były tam jakieś projekty wspólne małżeńskie, ale nie było takiego cyklicznego, który by się pojawiał na stałe, no to jesteśmy Zajęliśmy niszę. Jesteśmy pierwszym tak, małżeństwem. Ja jestem zielony. A to ja którym jestem? Czerwonym. Nie tak. No. ty miałeś być orzeszek tak, Ale jest zielony, bo zielony to tak kobieta. Tak. Dobra, wracając do, <laughs> do przedstawienia. Kurczę, nie mogę sobie przypomnieć, na przykład. E... To najwyżej jest, sprawdzimy później i dopiszemy w opisie. Napiszemy. Tak, w opisie o. w opisie będzie Spektakl, gdybyście byli w Krakowie i mieli okazję pójść. No parę groszy kosztuje na pewno gdziekolwiek by nie grali, bo patrz na to. Powiem wam, że udział w balu, który wiązał się z tym, że można było oglądać przedstawienie, zjeść sobie coś ciepłego. Nie, ciepłego zjeść nie, ale napić się cie czegoś ciepłego, napić się czegoś zimnego, e, kosztował 40 zł za całą noc. I bal skończył ciast, się. Wiesz o której się skończył? Mówiłem nie, ci? Nie. O 9 rano. A, fajnie. A ty chciałaś zostać do końca. No normalnie jakbym się czuła lepiej i ni, katar mi nie ciekł cały czas z nosa, że co chwilę musiałam wycierać chusteczką, to chętnie bym została, uwierz mi. A tak mówisz. No Następnym dobrze. razem, jak będę się czuła dobrze, dobrze to zostałem do końca. Okej, okay. ale wracając do przedstawienia. Bo fajnie się piło. Tak. Przedstawienie było grane przez amatorów. No może poza y, tym Wojtkiem, który jest y, no, tancerzem. Aktorem profesjonalnym. E, ale było zagrane tak, że no, nie licząc tam pomyłek, jak, to są amatorzy jednak. Eee, jak, jak ten, w jakim to było? w jakiej konwencji to było? Nie wiem w jakiej konwencji. No mówił, że jakoś tam, jakoś się to nazywa. Ja hmm. nie pamiętam. Nie, Dobrze. Ja tylko pamiętam, co krzyczeliśmy wszyscy w spektaklu. No, w każdym razie, spektakl podobał nam się bardzo Mnie zdecydowanie bardziej niż ten w Bagateli ostatnio Nie wiem jak to będzie hmm. Znaczy... Yy, gra aktorska mi się bardziej podobała, no bo... ci gotowali na scenie i w ogóle No i ogólnie było przyjemnie się siedziało, bo... Tak bardziej swojsko, ja się czułam bardziej właśnie jak w swoim liceum Bo chodziłam do liceum artystycznego i mieliśmy w swojej szkole salę teatralną, więc... I byłam zdobyta z tym i to było tak właśnie fajne. I bardziej się tak poczułam, niż tam tak oficjalnie siedziało się gdzieś tam trochę dalej na tej widowni i tak dalej. Aczkolwiek, <grym> znaczy nie, no ja nie uważam, żeby tamten spektakl był bardzo zły, bo pomysł mi się podobał, tylko wykonanie nie, a tutaj mi się podobał i pomysł i wykonanie, więc nie wiem, no, no dla mnie, jak dla mnie jeden 0 dla e, teatru Atelier. No, ale nie bardzo mi się podobał i pozdrowienia dla wszystkich, którzy grają W tym Atelier spektaklu. Hot House się chyba na Coś takiego, nie? no. Dla mnie jeden zero, dla nich. No i potem dostaliśmy chwilę na balu, bo to zaczęło się o 9:00 i chcieliśmy sobie zdążyć, był dokładnie za minutę północ, ostatni tramwaj do nas do domu. I co się stało? I niestety widzieliśmy, jak sobie odjeżdża. Bo oczywiście ostatni tramwaj musiał przyjechać minutę wcześniej. No i było fajnie. Chodziliśmy w tej wewce po rondzie Grzegorzyckim. No i Co właśnie zrobimy? tutaj pojawia się rola Tobiasza, o którym wspomnieliśmy, czyli męża naszej znajomej ee, który nas uratował bo jeździ w firmie parataksupkarskiej powiedzmy tak może to hmm. chyba nazwać Chyba tak, nie wiem Nie będziemy reklamować firmy No, ale... To... Ale ci, którzy mieszkają w Krakowie to wiedzą... Nas. Ale to takie dziwne było Taka firma Bardzo na... duży zbieg okoliczności, ponieważ ja no. ci już mówiłam, że ja nie wierzę w zbierze, No dobrze, zbierze. to zaraz ty powiesz. Mogę ja coś astro, astro, astro, powiedzieć, astro, astro. A, ma, a potem to skomentuję. No bo ja już, było nie dość, że było tak strasznie zimno. Ja się czułam niezbyt dobrze, bo jeszcze kata ten ciek z nosa. A, a tu kurczę nam trawę i myślę, no to co teraz zrobimy? No to co, trzeba wezwać taksówkę. Hmm. No i tak myślimy. I tak idziemy w sumie, idziemy, żeby szukamy gdzie najdaniej można było znaleźć taksówkę. Tak naprawdę. No nie, no ja szedłem w stronę postoju taksówkę, No właśnie. No i, ale, ale tak mówi tak... Ale ty masz chyba numer do tej męża, że się myślę, Męża się znają, ja tym się, którym męża się znają, nie mogłam skojarzyć. Dopiero potem mówi, no ten taki tam z tego. A, no to ja skojarzyłam, że chodzi o Tobiasza. No tak, bo tutaj niestety muszę powiedzieć, że ja mam strasznie słabą pamięć do imion. No, zapamiętuję ksywki, zapamiętuję twarze, ale nie mogę zapamiętać imion bardzo No, tak. a ja się skojarzyłam i mówię, tak, mam numer. No to napisz SMS-a, y, czy jest tutaj gdzieś w pobliżu, czy, czy ten. Po Czy Czy pracuje dzisiaj? Jeżeli ten, no i ja pisałam, a tak mi ręka z, zmarzła, że ledwo napisałam tego smsa i wysłałam, a, ten, no, a on za chwilę oddzwonił do nas i mówił, gdzie wy jesteście? No ja jestem tam bardzo blisko, bo na lądzie A myśmy byli tam na Grzegórzeckim, jeśli ktoś jest z Krakowa, na ulicy to będzie wiedział. Tak. To będzie wiedział. To w, pod was podjadę. Jak jesteście ubrani, i ten do was znajdę. No i faktycznie, za chwilę przeszliśmy tylko na drugą stronę i faktycznie widzimy samochód Tobiasz i wskoczyliśmy do niego do samochodu i nas odwiózł pod domek. I to Dla Ciebie to jest bieg okoliczności? Mm, no tak. No. no widzisz, my się uważamy za, za chrześcijan, ja przynajmniej, jak najbardziej. Marta też tak mówi. I ja nie uważam, żeby to był bieg okoliczności. Nie ja uważam, że ktoś po prostu nad nami czuwa. I... Ja już Ci wiele razy udowodniłem, kochanie, że nie należy się martwić. Ale ja tak nie umiem, no. Ja nie jestem chyba aż taką dobrą chrześcijanką, nie wiem. No, więc ja ogólnie się nie martwię, tylko wiem, że Bóg znajdzie dla mnie rozwiązanie. Jeżeli by nie takie, to znalazłby inne. Bo, no, powiedzcie mi, jaka jest szansa, że pomyślę o osobie, która jest... No, w momencie, kiedy wysłaliśmy tego SMS-a, to była od nas może 400 metrów, może pół kilometra. I ustaliśmy tylko, czy, czy przypadkiem pracuje, bo akurat tak utknęliśmy. I jeszcze, że była by na tyle e, chętna nam pomóc, że nas zawiozła, prawda, za darmo, przez pół miasta. No. Musimy się jakoś odwdzięczyć. Na pewno będzie jeszcze okazja. No ja mam nadzieję, że będzie jakaś e, okazja, żeby się odwdzięczyć. E, no, ale no, dla mnie to nie jest przypadek. No, nie wiem, no, nie wiem. No, I taki nie, nie wiem. <laughs> Czy masz jeszcze jakiś temat na dzisiaj? No, jeszcze chciałam powiedzieć o... To no dobrze, to w momencie, kiedy Marta się będzie zastanawiać, o czym chce powiedzieć, to ja chciałem powiedzieć, że jeżeli jesteście chrześcijanami i doświadczyliście takiego cudu, bo dla mnie to jest cud, że, że takie rzeczy się zdarzają, takiej ingerencji Bożej, może tak, już nie używam takich ale się tak... też zdarzył przecież no bo dlatego teraz tak powiedziałam o tym, że pewnie Bóg znajdzie inną pracę bo skończyłam jedną pracę i tam poprzednim razem, kiedy też się nie udała współpraca w pewnej szkole tańca to za chwilę się okazało że znajoma się odezwała i nagle zaczęłam mieć pracę mhm. a, a przepraszam bardzo kochanie, czy możesz mi powiedzieć, jak się zachowywałaś w momencie, kiedy się skończyła ta praca yy, nie wiem byłam smutna to na pewno haj? I wierzyłaś w to, że zaraz się znajdzie nowa praca? Nie. A kto ci mówi, że się zaraz znajdzie nowa praca? Ty! <laughs> no dobra, to patrzę. No, Nie, jeżeli macie takie sytuacje właśnie, że jak oddajecie wszystko Bogu, to opowiedzcie nam, zostawcie komentarz, zostawcie komentarz! <laughs> no, dokładnie. Dobrze. Co o czym jeszcze powiemy dzisiaj? No, że mówiliśmy poprzednim, że oglądaliśmy taki stary horror, to teraz oglądaliśmy jeszcze drugą i trzecią część. I druga jest mam... fajniejsza, tak. Tak, druga. No już jest... zasnąłem na końcówce, to druga jest. Znaczy, ja na, na, na trójce powiem... zasnęłam na końcówce, ale, ale dwójka. Jest taka się... sobie. A dwójka mi się bardzo podobała. Naprawdę polecam. A teraz chcemy remake oglądać, bo jest remake. Jeszcze. No, więc zobaczymy jak będzie. A, i jeszcze duże dużą sprzeczną.. No co? Powiedzieć? No powiedz. Zaciąłam się, przepraszam. A o co bardzo? Ci chodzi, kochanie? Chodzi mi o ten film na cenzurze. No, A, -a, -a, -a tak. Bo oglądaliśmy, zresztą polecałem go Martinowi Lechowiczowi. Mam nadzieję, że oglądnie, nie wiem czy słucha naszego podcastu, nie mam pojęcia, bo nawet znaczy ja się domyślam, że, jemu, że on jest zbyt wielki, żeby nas skomentować, no ale może kiedyś. <śmiech> <śmiech> w każdym razie poleciłem film, jak to było? Filmy na cenzurze? Nie na cenzurowanym. Nie, tak, to my na cenzurze. Na cenzurowanym. Może, no. Dobra. Tak bo wpisałem. E, po angielsku bodaj, że this film was not rated, czy jakoś tak. E, film dokumentalny, taki dokument troszeczkę fabularyzowany. też nie. Nie, taki dokument, no. To jest no. dokument. Odnośnie cenzury w Stanach Zjednoczonych. Może nie takiej. Y jawnej cenzury. Ja oglądałam go przez przypadek, ponieważ mój mąż jak zwykle nie mógł spać i puszczał film za filmem, a ja się budzę, kiedy on lata z łóżka do komputera, z komputera znowu do łóżka, już taka jest tym, jak się już wybudzę, już za drugim czy trzecim razem, to już potem nie mogę chwilę zasnąć. I potem siłą rzeczy oglądałam ten film, no, no bo nie miałam co no robić. Tak, tak to już jest, że ja często zdarza mi się oglądać te cztery filmy pod rząd no. i zazwyczaj jak oglądam te cztery filmy pod rząd, to trzeci film Pomimo, że jest późno noc. Trzeci film zazwyczaj ogląda za No, bo on ogląda dużo więcej filmów niż ja, bo ja nie mam kiedy, bo jak jestem z wieczorem, do jestem i zasypia. a ten ogląda w nocy, a ja tak nie. Dobrze. I film jest ogólnie o nadawaniu kategorii filmom. Tak. I te kategorie wiążą się z tym, że na przykład film nie jest dystrybuowany w niektórych miejscach. Najgorsza kategoria to chyba było MC17, z tego co pamiętam. Tak, for Children. No, jeszcze było R. No, R tam... to jeszcze do przeżycia. Tak, już dalej nie pamiętam. R ja to jest Restricted, czyli tam. Jak się pod przyjrzycie, pod... to w każdym filmie takim, tym amerykańskim są takie znaczki. Na samym, na samym końcu jest taka plansza. I w lewym górnym rogu jest oznaczenie filmu. No, więc możecie się przyjrzeć, jak będziecie oglądać. No, i tam były takie trochę przekręty. No, trzeba przyznać, że ludzie, którzy oceniają te filmy, są uprzedzeni na punkcie seksualności. No to tak jak ja i tu właśnie była potem się wywioza dyskusja, nie lubię rozmawiać na te tematy ale zaczęliśmy rozmawiać na temat tego filmu i część, niektóre sceny, które tam były tam ja nie dopuściła, z kolei inne sceny, które są dopuszczone, ja bym je odpuściła no i Ma Marek powiedział, że mi się nadawała do tej komisji, a że ta komisja nie jest jawna, aczkolwiek ja powiedziałam i otwarcie mówię, że ja taka już jestem mam różne poglądy, ale się tylko przyznaję otwarcie a oni tam muszą być, się ukrywać, i tam właśnie detektywi szukali. Polecamy w Kim wszystkim. są te detektywie. osoby, które. Jest na YouTube to znalezienie, które oceniają te filmy i właśnie dają im te mm, kategorie. No więc ja już taka jestem. Bo denerwujący jest to. Ja rozumiem, że seksualność i wszystko jest na, co punkt, no, na codziennym, jakby takim chlebem naszym, że tak powiem. No przepraszam, doszliśmy do wniosku, że to ocenianie nie powinno mieć żadnego wpływu na dystrybucję i tak. Że może być sobie tam ocenianie, jako że, nie wiem, e, oceniamy i to ma jedynie... To jest informacja dla rodzica, czego się może po filmie spodziewać. No prawda? tak, owszem, tak powinno być. A nie na zasadzie takiej, że ta... E, że to jest... że po pierwsze te filmy muszą być oceniane, że ci muszą dać i że oni mówią, co mają zmienić w filmie, jak mają przemontować film. No. Prawda? Ale nie wiem jak wy, ale ja mam przesyć. Po prostu. Już czasami to dlatego nie wiem, jakie już film oglądać, bo faktycznie w każdym filmie jest jakaś scena, coś związane z miłością. No nie no Marta są, jest strasznie nie uprzedzona. Nie do tego. Denerwuje mnie, to nie ma żadnego. A filmu, najlepsze, który nie najlepsze jest to, że ostatnio chyba Marta już yy, zauważyła to, że. No bo oglądaliśmy film. Co to był za film? Co to był za film? kiedy... To na róże tańczyła dziewczyna. A nie wiem, przełączyłeś i akurat leciał jakiś tam film. Ja nie znam tego filmu. A, yy, ten. No, no, no, no. Gatunek 2. No chyba. Spisys. Um. I była taka scena, że byli w klubie i coś tam dziewczyna zrobiła i ja się skupiłem na tym, że rzeczywiście to widać było, że była to niezła tancerka, nieźle porozciągana a Marta się skupiła na tym, że ona miała cycki na wierzchu. No bo ja nie lubię, mówię wszystko Ale się jest, bierze, to nie jest, że nie lubię. Ale mówię. bierze się z tego... Ty jesteś w sposób uprzedzona. Jestem, bo nie mam ty wystarczy rzeczy, do siebie ty... i ty denerwuje na rzeczy, mnie. rzeczy, na które ja nie zwracam uwagę, ale masz do mnie pretensje, że, że takie sceny są. No nie wiem, no już taka jestem, trudno. Możecie mnie zabić w komentarzach, nie wiem. Nie, nie, no, niech się nie zabije. Mm. Tylko, że ja ci daję teraz już tak, wiesz, na forum do żeby zauważyła, że naprawdę są rzeczy, które mnie nie interesują, a Ty mi wmawia, że mnie interesują. No bo ja nie wiem, jak kobiety wypowiedzcie się, jak... niech powie, że chociaż jakaś jedna kobieta tu słucha, bo, bo ja się trochę czuję dziwnie, tak mówię, ale chyba większość to... chyba sami faceci właśnie słuchają tego naszego podcastu. Ja się tak czuję trochę dziwnie, bo ja bym chciała też, żeby była jakaś ocena właśnie kobieca, tym co ja mówię, przynajmniej tej części, którą ja mówię, i jak ona reaguje na takie rzeczy. Może ja jestem przewrażliwiona, nie wiem, ale taka już jestem. Aha. Nie no, ja mówię, że dla mnie nagość w filmie jest czasem elementem sztuki, czasem rzeczywiście jest taka, że jest jej przesyt, ale często jest tak, że właśnie są sceny, na których no i jakby mnie ktoś zapytał po tej scenie, jak oglądałem ją, czy ona miała stanik, czy nie miała stanika, nie powiedziałbym. A Marta była w stanie stwierdzić, że na pewno miała cytki na wierzchu, ale co zrobiła konkretnie, co ona tam zrobiła, to, to nie. Tak to wyglądało. Ja, ja byłem w stanie powiedzieć, co ona tam zrobiła. Bo ja nie lubię golizny nigdzie, na żadnej scenie, filmie i w ogóle... I w ogóle wszystkie przedstawienia, to też przedstawienia, w którym byliśmy, też było związane, kurczę, z... miało podteksty takie. No jedno. No jedno. Tam ona co chwilę z kimś tam na i potem tylko dzieci rodziła. Przecież piątkę Wie. dzieci. No W tym Waszharterze, w tym przedstawieniu przecież. Ale to była ta... o Delarte się nazywało to. O, no, ta no konwencja, tak. Konwencja, to było w konwencji Delarte. Eee, ale... Przecież to była komedia. Hmm. No wiem, dlatego mi się to podobało, ponieważ takie, ale też był jakiś tam stawka o to dzieci to latały po publiczności. No, jak to było coś tam, czas no, dzieci do wora, nadeszła, nadeszła. nadeszła pora, dzieci do wora i tak wszyscy krzyczeli i dostałam taką piszczałkę w kształcie biedronki i tak robiłam a ona tak wypluwała język i chowała język, tylko co prawda trochę był chyba już zniszczony, bo mi wypluwał się ten język i mi nie No, wylatywał. dobra, w polecamy. I jeszcze było, że czas... Się żenić, czy coś tam też. Te, takie dwa krzyki były i już się krzyczało. Dobra, no to ja jeszcze chyba chciałam tylko ostatnią rzecz powiedzieć, że w sumie, mimo tylko że ostatnio się tak trochę słabo czuję, przez to przeziębienie takie. No. Mm, ale jednak bardzo mi zależało pod tym w sumie, jak wróciliśmy z tego, i tak zastanawiałam się w niedzielę rano, czy iść na warsztaty właśnie z klasycznego właśnie z Marcinem. E, takie dwugodziny godziny, na grupa akurat była średnio zaawansowana. No, no, ale w końcu stwierdziłam, że pójdę, bo brakuje mi jednak yy, baletu, że tak powiem. Same stricte, żeby sobie poćwiczyć. Yy, więc poszłam. To się okazało, że akurat spotkam tam koleżankę, więc, więc było fajnie. byliśmy tak w sumie we dwie i tam z Marcinem głównie, tam, żeśmy sobie gadali. Yy, właśnie pozdrowienia też dla Kasi. Yy, I co jeszcze chciałam powiedzieć, że... No w, widać i moje ciało to czuje, że jednak nie ćwiczę regularnie, bo mam takie zakwasy jeszcze do dzisiaj, że boli mnie łydki, a Marek mi tylko naciska, żeby mnie zerwać. Nie, robi! widzicie, on jest potworem! <śmiech> No, więc... Ja, ja chciałem tylko dotknąć sobie łydki mojej żony. Ale poli, no, to wiem, za nie, nie, proszę, nie wiem, czy wiecie, co są za kwas, ale nie są, no miłe, a, więc, bo ja zawsze jak... To nie są odgłosy jak, seksu. Bo ja, bo jak ja robię, jak ćwiczę coś, to staram się, żeby to była na maksa, więc mimo tego, że trochę się słabo czułam i mi trochę katar leciał, to staram się wszystkie ćwiczenia wykonać bardzo dobrze, a tu Marek mi cały czas tą ręką spadać tą do ręką. Dobra, bo chcę coś normalnie jeszcze powiedzieć. Słucham. się zamknę w sobie. No, także ogólnie było fajnie. Ty się zaczniesz smęcić jak Kasia? Nie, no bez przesady. Nie do mnie do Kasi, dobrze? Ja jestem Marta. No i, i to jeszcze chciałam powiedzieć, że w sumie dzisiaj spotkałam że w przypadek koleżankę się okazało, że mieszka niedaleko nas, która właśnie pracuje w operze w Krakowie. No tam trochę rzeczy się dowiedziałam. Nie wiem, jak będzie. Spróbuję, tak czy siak. Może chociaż raz pójdę na lekcję, tam nawet klasyki, żeby raz na w miesiącu móc sobie tam pójść, czy ten. E, poznać teraz ludzi, którzy tańczą tam w operze. Zobaczę, może coś się uda. Chciałabym chociaż chwilę potańczyć. No jak nie spróbujesz, to się nie dowiesz. No dokładnie, więc... Więc teraz co? Muszę się wziąć za siebie, codziennie się naciągać, ćwiczyć i gdzieś po feriach jakoś czy początek marca pójść tam i zobaczyć do tej opery. Się pokazać. No dobrze. dobrze. To jeszcze tylko jeden temat na koniec, to już będziemy kończyć powoli. Za tydzień nie będzie raczej odcinka. No właśnie, jeszcze o tym. Dlatego, godzin. że Jedziemy na obóz Staneczny, Jeszcze no w właśnie, niedzielę. mieliśmy w tym tygodniu, znaczy no w tamtym w sumie zebranie. Ale to zaraz, to no. też chcę o tym powiedzieć. Mm -hmm. A, więc, nie wiem, no może przeżyjecie, znaczy prawdopodobnie nagramy sobie odcinek tam. Nie no, nagramy, to nie będzie problemu, żeby nagrać, odcinek że nie będziemy tylko, że... Właśnie, mm -hmm. może być problem z tym, że nie będziemy mieli jak wrzucić. Chyba, że nam będzie internet, chociaż wam w to. Mm. To wtedy może się uda jakoś. A jak nie, no to pojawią się dwa odcinki Jeden pojawi się w weekend, bo wracamy w weekend mm -hmm. Zaległy A potem pojawi się jeszcze jeden um, Ten Właściwy z tygodnia No i odnośnie obozu Jedziemy do gdzie? Liczarów Górnych <górny? <górny> Tak, Górnych Koło Bukowi do Tak. A, I tam sobie będziemy Przez cały tydzień No, w będziemy niedzielę męczy, rano, męczy rano wyjeżdżamy I wracamy w sobotę jakoś tydzień temu w czwartek? w czwartek Tak, w czwartek. Mhm. Byliśmy na zebraniu organizacyjnym. Tak, poznać innych wychowawców. Chociaż tak powiem szczerze, po cholerę my tam byliśmy, to nie mam pojęcia. No, bo posiedzieliśmy i w sumie... W sumie bez nas też by się obyło. No dokładnie, ale bym dawno mogła być w domu. A takiego betonu, jak tamto dawno nie widziałem, to No. No. A... Ci ludzie są już tak skażeni tym, że świat jest taki i takiego trzeba akceptować i nic z nim nie robić, że to było dla mnie straszne powiem. jak tak słuchałem, jak się wypowiadały te kobiety z jakim nastawieniem one Znaczy, no, jedna taka była, główna taka co A tak no się zdziwiła, dwie... że wyrazem też nam po rękach, jak zobaczyła że mam obrączki, to nagle już nic nie powiedziała takie Boże... dwie były. Te, co, te dwie, co tam się działy to było takie... No ta jedna to już była lepsza. No, ale... ale z poglą... Wiesz, to, że się wypowiadała inaczej, to nie ten, ale z poglądami no tak. to była też taka... I ta młoda jakaś taka dziwna. Mimo, że młoda. wiesz co, ja myślę, że ona jest tak... ta młoda jest taka przesiąknięta tym systemem, wiesz? Ja bym się obawiał, powiem wam, o, o swoje dzieci, jakbym wiedział, jak, jak, jakie mają poglądy. No ale niestety dużo osób ma też takie poglądy, jak on, takie, takie betony straszne. Na przykład y, wielkie zdziwienie, że my chcemy umowę o dzieło, a nie umowę o zlecenie. Przykład, no tak. No bo dla nas akurat jest korzystniejsza, no i nic nie i myślę, że dla tych, którzy tam dają tę umowę też, więc... Wielk, wielkie zdziwienie w momencie, kiedy stwierdziłem, że... Y, pewne dane nie są potrzebne. I już wielkie oburzenie, że a to tajemnica imię rodziców i matki i ojca. To nie chodzi o to, czy tajemnica, tylko że w, w umowie o dzieło nie potrzeba pewnych informacji, więc po co mamy je umieszczać? O to tylko chodziło. Bo w umowie o zleceniu, owszem, bo to były typowo formularz tak, o dosta, o zlecenie. znaliśmy formu formularz o zlecenie i mieliśmy go w całości wypełnić. Czy? No zwłaszcza, że niektóre rzeczy, które nawet nie pamiętam. Po pierwsze nie pamiętam, po drugie nie są do niczego potrzebne przy podpisywaniu umowy o dzieło no zwłaszcza, że mam jedną umowę o dzieło podpisaną i wiem dokładnie jakie informacje ja były potrzebne, więc to nie jest, jest problem w tym. no ale zobaczymy, musimy się jakoś kontaktować hmm. przez ten film no to jutro zadzwonimy prawdopodobnie hmm. w ogóle dzisiaj jest wtorek pierwszy... Luty, pierwszy luty i życzenia dla brata Tomka o właśnie, Właścierze wszystkiego najlepszego sobie przypomniałem Ciekawe, Ale... czy dał kopa od ciebie. A nie wiem, to <śmiech> powiem nam później może. Co jeszcze odnośnie chciałem powiedzieć obozu? Chciałem odnośnie obozu powiedzieć jeszcze, że bardzo mnie zdenerwowały kobiety, które stwierdziły, że ja nie mam, znaczy, że jak będziemy prowadzić zajęcia, to one będą siedzieć na tych zajęciach. No, bo my nie nie, podobno nie odbierzemy odpowiedzialności za dzieciaki. Super, tylko ja z tego co wiem, to ja zawsze prowadzę zajęcia, biorę zawsze się jest odpowiedzialność za kiedy jest i i Nawet za osoby dorosłe. Tak, jak się stanie coś na zajęciach w tym czasie, kiedy my mamy dane zajęcia do poprowadzenia, to my jesteśmy odpowiedzialni za, za to. Ja też na co dzień pracuję z dziećmi Ach. i wiem, że jakby coś się stało pod małą opieką, no to ja będę za to odpowiadać. Mm. Nie, będę walczył na pewno na obozie, żeby one sobie szujeć gdzieś na kawę. Poza tym, z tego co widziałem, jak dzielili grupy, to trzeba będzie inaczej podzielić grupy Desaif. No dokładnie, bo. No, nie wiem. Bo jeszcze co będzie, no zobaczymy. To jest dla mnie mój pierwszy obóz zimowy, bo nigdy nie w zimę, bo tak jak e, s, e, Martin, I hate winter, nienawidzę zimy, okej? Okay? Ja tak samo, dlatego nigdy Martin, nie. Martin, muszę Cię to powiedzieć, nie wiem, Ale twój podcast po angielsku, twój angielski jest straszny. Ja się dlatego obawiam i nie wiem, czy jednak pędę do tej Kanady, bo, bo jak, y, ja wiem o tym, jaka jestem zdolna do uczenia się języków. Dwa, y, jak ja mówię niektóre wyrazy po angielsku, to Marek się tutaj bierze za głowę, więc nie wyobrażam sobie, że w ogóle z kimkolwiek się dogadam w języku angielskim. No ale Dobra. to swoją drogą. Dobra, to już tak zaczynamy. Jeszcze jedną rzecz będę chciała powiedzieć. No mów. Tak? tak bo kończymy. No to szybko. No dobra. Szczyt, dwa, jeden koniec. Ach. To ja chciałam jeszcze powiedzieć, tak jak właśnie miałam pracę z dziećmi, że. Nie, bo odbiera mi mikrofon. Chodzi mi o to, że czasami mam mikrofon. z niektórymi rodzicami, nie wiem mhm. jaka to jest sytuacja, ale faktycznie jeśli ja z rodzicem mogę się dobrze dogadać, to tak samo jest dobry kontakt moje, moje z danym dzieckiem i właśnie z rodzicem. I wtedy już jest inna praca i wszystko inaczej wygląda tak naprawdę. Natomiast jak czasami są problemy z jakimś jednym rodzicem czy dwójką, no to potem wychodzą straszne problemy. No ale powiem wam, że ostatnio się bardzo miło zdziwiłam, sam sobie na przystanku w Opatkowicach. i nagle przyjechał samochód, akurat miałam słuchawki na uszach i nagle ktoś zatrąbił i tak patrzę, a to tata jednej z, z dziewczynek bo akurat jechał tam w okolice yy, i stwierdził, że może mnie podwieźć, że mnie staje nie bardzo, więc to było bardzo miłe, więc yy, no naprawdę jest miło, kiedy mam dobry kontakt z rodzicami, kiedy widzę, że oni mi ufają i kiedy jak nawet się coś dzieje, to od razu zapytają, yy, że jest jakiś kontakt, relacja, a, a czasami z niektórymi rodzicami to kompletnie się nie da dogadać i nie dość, że z ich dziećmi są straszne problemy, to ci rodzice w ogóle traktują, nie wiem, wszystko tak, yy, no nie interesują się, potem wychodzą straszne problemy i nie, ostatnio przez jednego się popłakałam też, no bo tak wyszło Dobra, sprawą. dobra, tym trochę ma mało optymistycznym <grym> akcentem kończymy już, bo się był długi odcinek. Znaczy, jak na nas, na nas on nie taki długi, na no, 36 minut. Aha, no to w miarę... Po obróbce mniej więcej, trochę dłużej będzie. Dobra. Okej, okay. o jest! No. To właśnie tyle, co mieliśmy do, mam do powiedzenia teraz. O, wiem, że strasznie mi się po tematach i pewnie strasznie chaotyczny ten odcinek jest. No ale mam nadzieję, że Wam się spodoba. Eee... Jeszcze mogę powiedzieć. powiedzieć Komentujcie Komentujcie, komentujcie I jeszcze raz co? Komentujcie Aha, No dobra No więc pozdrowienia i życzę wszystkim zdrowia Bo ostatnio wszyscy chorują Tia. No dobra No to kończymy Żegna Was Marek Marta Z podcastu. Z Oczywiście MMM Zielony i czerwony No to na razie